Nieruchomości oczami eksperta. W nadchodzącym nowym roku w podziękowaniu za udaną współpracę wszystkim naszym słuchaczom, klientom, współpracownikom i przyszłym kontrahentom. Składamy życzenia wszystkiego co dobre. Wielu sukcesów, radości i pogody ducha, wytrwałości w stawianiu czoła wszystkim codziennym wyzwaniom. Wszelkiej pomyślności oraz ogromu sukcesów. Oby kolejny rok był wyjątkowym i bardzo spokojnym czasem, w którym zrealizujecie wszystkie swoje plany i zamierzenia. W imieniu własnym, redakcji Radia Posiadłość oraz całej załogi biura Illinois Star Realtors życzy Wiktor Klepcarz i Tomasz Dudziński.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 957-7300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 Rynek nieruchomości pełen jest pułapek, w które łatwo można wpaść sprzedając dom lub mieszkanie. Jak wycenić dom, aby nie stracić? Jak ustrzec się przed popełnieniem kosztownego błędu? Gdzie szukać nabywców z pieniędzmi? Co należy wiedzieć przed podpisaniem umowy? Tom Dudziński. Ćwierć wieku doświadczenia. Ponad 2200 sfinalizowanych transakcji. Zaufaj wiedzy i doświadczeniu. Illinois Star Realtors. Tom Dudziński. Wskażemy Ci bezpieczną drogę do closingu. Zadzwoń teraz.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 Brawo, Kongres Stanów Zjednoczonych! Właścicielom domów, których wartość rynkowa spadła poniżej poziomu zadłużenia hipoteki, zostało jedynie kilka dni do końca roku na dokonanie transakcji sprzedaży swojej nieruchomości. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że Kongres Stanów Zjednoczonych wreszcie przywrócił zwolnienia podatkowe od niespłaconych pożyczek hipotecznych. Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami poinformowało o tych zwolnieniach podatkowych we wtorek 16 grudnia. Zniesiono właśnie obowiązek podatkowy dla pożyczkobiorców, którym banki darowały spłatę części zadłużenia w związku z tzw. krótką sprzedażą lub sądową konfiskatą nieruchomości. Prawo to jest retroaktywne i działa wstecz od 1 stycznia 2014 roku. Wiadomości z rynku nieruchomości A oto najważniejsze wiadomości tygodnia. Czy rosnące stopy hipoteczne mają znaczenie? Zdaniem ekonomistów branżowej strony internetowej housingwire.com rezerwa federalna podniesie oprocentowanie kredytów hipotecznych na koniec pierwszego kwartału 2015 roku. Badająca rynek firma Caprol Economics twierdzi, że typowe oprocentowanie dla 30-letniego kredytu hipotecznego wyniesie prawdopodobnie około 5,5% na koniec 2015 roku. W roku 2016 około 6%. Pytanie brzmi, czy będzie to naprawdę miało znaczenie? Eksperci twierdzą, że nie wpłynie to zbytnio na spowolnienie ożywienia na rynku nieruchomości. Przewidują oni, że w nadchodzącym roku pozyskanie kredytu hipotecznego stanie się łatwiejsze, a aprecjacja cen będzie nadal zwalniać. Pokolenie milenium siłą napędową rynku realnościowego. Zdaniem głównego ekonomisty Realtor.com młodsze pokolenie nabywców domów, to znaczy pokolenie milenium. Osoby w wieku 20 do 35 lat będzie głównym kołem napędowym rynku nieruchomości w nadchodzących miesiącach i latach. Sama już liczebność tej grupy, około 90 milionów Amerykanów, przyniesie korzyści w tym sektorze. Na pokolenie milenium w całym kraju składa się prawie 30% nabywców, przy czym wielu z nich jest właścicielami nieruchomości. W rzeczywistości pokolenie to stanowi około 14% sprzedawców domów. Osiągnięcie szczytów cenowych w większości stanów. Patrząc na sytuację z perspektywy czasu, to znaczy od początku kryzysu do chwili obecnej, nie sposób nie zauważyć, że krajowy rynek nieruchomości znacznie się ożywił i nabiera rozpędu. Według nowego raportu CoreLogic, Firmy, która dostarcza informacji o nieruchomościach, wartości domów w całym kraju, doganiają te sprzed recesji. W październiku ceny wzrosły o 6% w ujęciu rok do roku, to 32 miesiąc z rzędu takich wzrostów. Ponadto każdy stan wykazał aprecjację rok do roku. Najbardziej jednak widocznym postępem jest fakt, że 27 Stanów osiągnęło wartości szczytowe domów lub zabrakło im do tego zaledwie 10%. To więcej niż połowa kraju. Analitycy twierdzą, że ożywienie będzie trwało nadal dzięki wzrostowi liczby zatrudnienia, większemu zaufaniu wśród nabywców i sprzedawców domów, a także niskim stopom oprocentowania kredytów hipotecznych. Najemcy są obciążani kosztami. Na większości rynków mieszkaniowych w całym kraju zakup domu stał się obecnie o wiele bardziej przystępny cenowo niż wynajem, twierdzi CNN Money. Zgodnie z danymi liczbowymi amerykańskiego biura do spraw ewidencji ludności, liczba wynajmów wzrosła o ponad 25% od 2005 roku. Demand Institute jest grupą badającą popyt konsumentów, która opublikowała raport, z którego wynika, że zdumiewające 49% najemców w tym kraju jest obciążonych dodatkowymi kosztami. Oznacza to, że ponad 30% ich dochodów idzie na utrzymywanie wynajmowanych nieruchomości, a tylko 26% właścicieli domów kwalifikuje się do tej samej kategorii. Starsi Amerykanie nadal są filarem rynku nieruchomości. Podczas gdy młodsze pokolenie Amerykanów uważane jest za przyszłość rynku nieruchomości, seniorzy pozostają jego kluczową częścią i mają na niego nadal ogromny wpływ. Według Bloomberg News, starsi właściciele domów są filarem rynku realnościowego w Stanach Zjednoczonych od samego początku kryzysu finansowego w 2008 roku. Liczby mówią same za siebie. Wskaźnik własności domów dla Amerykanów, którzy mają co najmniej 65 lat, utrzymuje się na poziomie 80%, gdy tymczasem spadł on dla każdej innej grupy wiekowej, według agencji Bloomberg. Rynek nieruchomości stał się bardziej przyjazny dla nabywców. Idąc na zakupy, bez względu na to, co chcemy kupić, lubimy mieć wybór. To prawda. To samo odnosi się do rynku realnościowego. A zatem kupujących powinna ucieszyć wiadomość, że coraz większa liczba Amerykanów według agencji Associated Press wystawia domy na sprzedaż, co zwiększa ogólnokrajowe zasoby nieruchomości. W październiku na rynku nieruchomości było ponad 2 miliony domów. To o 5% więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. W tym samym czasie wzrost cen domów nadal pozostaje na bardziej przyjaznym i zrównoważonym poziomie dla kupujących. We wrześniu ceny wzrosły o 5% rok do roku, co stanowi najniższy taki wzrost od października 2012 roku. Zauważalna jest dalsza poprawa rynku realnościowego w 2015 roku. Byliśmy świadkami wielu miesięcy nieustannego tworzenia miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. Ludzie mają więcej pieniędzy i czują się pewniej w kwestii wejścia na rynek nieruchomości. Nowe badanie w Mae pokazuje, że choć sektor mieszkaniowy zaliczył powolny start w 2014 roku, sytuacja powinna ulec zdecydowanej poprawie. Agencja ta przeprowadziła niedawno badanie postaw konsumentów wobec rynku nieruchomości, z którego wynika, iż 68% Amerykanów uważa, że teraz właśnie jest dobry czas na zakup domu. Około 40% twierdzi, że jest dobry czas na jego sprzedaż. Pomoc w zakresie wkładu własnego dla kupujących dom Zakup nieruchomości wiąże się z koniecznością posiadania wkładu własnego. Większość osób wkraczających na rynek realnościowy ma obawy, czy stać ich na swój własny wkład. Ale warto zauważyć, że w niektórych przypadkach dostępna jest pomoc, a niestety niewiele osób o tym wie. Z nowego badania przeprowadzonego przez NeighborWorks America, niedochodowej organizacji, która koncentruje się na rozwoju społeczności wynika, że w rzeczywistości aż 70% dorosłych Amerykanów nie zdaje sobie sprawy, że istnieją programy, które mają na celu pomoc w zakresie wkładu własnego. Zdaniem tej grupy nabywców domów o średnich dochodach mogą skorzystać z różnego rodzaju programów dostępnych w wielu obszarach. Dzięki nim posiadanie domu na własność może okazać się bardziej dostępne i przystępne cenowo, zwłaszcza dla kupujących po raz pierwszy, którzy mogą obawiać się wzięcia na siebie zbyt dużego długu studenckiego. W ciągu tylko ostatniego roku organizacje zrzeszone z NeighborWorks America udzieliły tysiącom ludzi pomocy finansowej w zakresie wkładu własnego w wysokości około 100 milionów dolarów, która to pomoc ma im umożliwić zakup własnego domu. Łatwiejsza przyszłość na rynku nieruchomości w ciągu ostatniej dekady doświadczyliśmy zadziwiających wzrostów, spadków i ożywień na krajowym rynku. Powiedzenie, że była to wyboista droga to prawdopodobnie za mało. Ale możemy otrzepać już rękawy i iść przed siebie wiedząc, że dalej będzie już tylko łatwiej. W ostatnich miesiącach widzieliśmy już poprawy w wielu obszarach rynku mieszkaniowego w porównaniu z początkiem 2014 roku. Według raportu Los Angeles Times rok 2015 przyniesie dalszy wzrost w tym sektorze. Zdaniem tej gazety zainteresowanie posiadaniem własnego domu będzie stale rosnąć. Wartość nieruchomości wzrośnie o 2,5% w stosunkowo wolnym tempie, co powinno przyciągnąć więcej nabywców. Firmy budowlane budują domy, które są bardziej przystępne cenowo i przewiduje się również, że liczba wynajmów wzrośnie po raz kolejny, tym razem o 3,5%, dzięki czemu kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu wyda się bardzo miłą alternatywą. Rodzą się nieograniczone możliwości dla właścicieli domów. Dla właścicieli domów przyszłość ma miejsce już teraz. Kupując dom, wszyscy liczymy się z koniecznością płacenia co miesiąc rachunków za media. To po prostu fakt. Ale wierzcie lub nie, sposób w jaki płacimy za energię elektryczną całkowicie się zmienia i to na naszych oczach. Wiele osób doświadczyło już tej zmiany. Według The Wall Street Journal właścicielom nieruchomości znacznie łatwiej jest generować własną energię elektryczną ze Słońca, a to dzięki firmom budowlanym, które zaczęły instalować systemy energii słonecznej bezpośrednio w nowych domach i oferują nabywcom możliwość wydzierżawienia jednego z tych systemów. Druga największa firma budująca domy sugeruje, że energia słoneczna nie jest już nawet opcją w niektórych społecznościach. Stała się ona po prostu standardem. Radio posiadłość. Prosimy o uwagę licencjonowanych agentów nieruchomości. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą biura, to pomyśl o nas. Illinois Star Realtors.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 Czy dla mnie?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 Tego pana. Ja nie chcę zmieniać szkoły. Jeśli potrzebujesz adwokata z ludzką twarzą, który rozumie, że rodzina i dom to cały twój świat. Dzwon już teraz, bo jutro będzie za późno. Mecenas Patryk Dudziński. Aktywna obrona przed sądową konfiskatą nieruchomości 312 957 7300 Internet prawo 24.com Adwokat Patryk Dudziński. 312..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 847-647-4000. A oto nasze propozycje. Harut Heights. Duży, murowany bungalow. Trzy sypialnie, dwie łazienki, garaż na jeden samochód. Cena wywoławcza to jedyne 145 tysięcy. Kolejny dom to nowo zgłoszony do sprzedaży, trzy sypialniowy z garażem. Również Harwood Heights. Cena wywoławcza to jedyne 199 tysięcy dolarów. Nasza kolejna propozycja jest w Naios. Mamy tam śliczne pięciopokojowe kondominium. Dwie duże sypialnie, dwie pełne łazienki i prywatny parking na dwa samochody. Cena tylko 135 tysięcy. W Desplaine z kolei proponujemy nowy na rynku dwusypialniowy dom z jedną łazienką i garażem na dwa samochody. Cena jego to jedyne 195 tysięcy. Dla kupujących dom w Chicago, w okolicy Edison i Oak Park mamy dwuapartamentowy dom. Jego główne mieszkanie jest trzysypialniowe z osobną jadalnią, posiada dębowe podłogi. Mieszkanie na piętrze jest po kapitalnym remoncie. Dom stoi na dużej działce z garażem na dwa samochody z dodatkowym miejscem na parkowanie wena kontraktorskiego. Cena do uzgodnienia. A oto propozycja nasza w Des Duży murowany trzysypialniowy townhouse po kapitalnym remoncie, dwie łazienki i prywatny parking. Jego cena to jedyne 170 tysięcy. W One z kolei mamy olbrzymi murowany dom parterowy w dzielnicy Country Club z trzema sypialniami, dwoma nowymi łazienkami, nową kuchnią, dębowymi podłogami i mamy również pełny wykończony basement, który ma pokój także rekreacyjny sale ćwiczeń, pralnie i warsztat domowy. Działka to rozmiar 1 trzecia akra. pieszy dystans do centrum Man Prospect, parków miejskich, biblioteki i stacji metra. Jest to jeden z najlepszych dystryktów szkolnych w okolicach Chicago. Dom wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży. Nasza kolejna propozycja to Des Plains. Jest tam murowany, dwusypialniowy dom parterowy, jedna łazienka, garaż na dwa samochody, Cena wywoławcza tylko 180 tysięcy. Szczegółowe informacje dostępne są w internecie pod adresem posiadłość.com lub dzwoniąc bezpośrednio na polskojęzyczną linię telefoniczną czynną 24 godziny na dobę. Nasz telefon to 847 647 4000. Zapamiętaj ten adres i zapamiętaj nasz numer telefonu posiadłość.com, a nasz numer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 i działa wstecz od 1 stycznia 2014 roku. Więc chciałbym na ścianie, na podłodze, no i zupełnie na nowo. Oh, yeah. Spełnij najskrytsze fantazje. Ciesz się rozkoszą w swoich nowych czterech kątach. Mamy najlepszą ofertę nieruchomości. Sprawdź. Mamy długie godziny otwarcia. Zadzwoń. 8476474000 lub www.posiadłość com. Życie ci porywa, nie idziesz wcale w zwykły tam, wypijasz wina i coś ci w duszy gra. Życie jest za krótkie, żeby pić marnie wino. Życie jest za krótkie, by dać zginąć. Życie jest za krótkie. Żeby się nie spieszyć, życie jest za krótkie, by się nim nie cieszyć. Życie jest za krótkie, żeby pić marne wino, Życie jest za krótkie, by miłości dać zginąć. Życie jest za krótkie, żeby się nie spieszyć. Życie jest za krótkie, by się nim nie cieszyć. Panie wino, i cieszy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 Tom Dudziński, Illinois Star Realtors. Wskażemy Ci bezpieczną drogę do Twojego domu. 847-647-4000. 847-647-4000. Posiadłość.com. Co czyni przedmieścia eleganckimi? A co sprawia, że chcemy z nich uciekać? Dużo się mówi o ludziach rezygnujących z mieszkania na przedmieściach na rzecz centrów miejskich amerykańskie trendy przeprowadzkowe są nadal ukierunkowane na mniej zaludnione przestrzenie. Według niedawno przeprowadzonej przez Trulia.com analizy danych spisowych, większość osób przeprowadza się na obszary o mniejszym zaludnieniu, mniejszym bezrobociu i tańszych nieruchomościach. Dowodem na to jest nieustanna migracja pomiędzy głównymi centrami miast o wysokim zaludnieniu do mniejszych miast i przedmieści. Prawie połowa z tych przeprowadzek ma miejsce w obszarze poniżej 100 mil, a 38% poniżej 50 Z wyjątkiem tych migracji, które stanowią przepływ wsteczny przeprowadzek zajmujących wyższą pozycję w rankingu. Jak pisze Trulia.com 10 zajmujących najwyższą pozycję międzyokręgowych przeprowadzek następuje z okręgu o wyższym zaludnieniu do okręgu o niższym zaludnieniu. Innymi słowy, na mniej zurbanizowany obszar do bardziej podmiejskiego okręgu. Sugeruje to, że amerykańska suburbanizacja nie słabnie dzięki repopularyzacji centrów miejskich. Kluczowa dla tego trendu jest migracja w kierunku wewnętrznych przedmieść oraz ze stopniową urbanizacją i przebudową przedmieść odległych, celem zwiększania ich atrakcyjności dla mieszkańców miasta. Istnieją różne rodzaje przedmieść, jednak wiele osób przestrzega je jako ślepe uliczki z rzędami jednakowych domów, wypielęgnowanymi trawnikami i białymi ogrodzeniami. Z punktu widzenia inwestora lub potencjalnego właściciela domu, zrozumienie jak miejskie trendy przekładają się na przedmieścia może mieć ogromne znaczenie w znalezieniu okolicy, która będzie się rozwijać w zmieniającej się gospodarce mieszkaniowej, a także pomoże uniknąć nieruchomości na jednym z umierających przedmieść. Kluczowe dla dostrzeżenia różnic między zrównoważonym i niezrównoważonym rozwojem przedmieść jest zrozumienie tego, co sprawia, że są one atrakcyjne dla konsumentów. Model podmiejski oparty jest w dużej mierze na domach jednorodzinnych, które oferują więcej przestrzeni niż ich miejskie odpowiedniki mieszczące się w bardziej atrakcyjnym lub porównywalnym progu cenowym. Przedmieścia tradycyjnie skupiają się na rodzinach, a szkoły i bezpieczeństwo są najważniejsze dla sukcesu podmiejskich społeczności. Ludzie, którzy krytykują życie na przedmieściach, mają często problem z poczuciem izolacji od szerszej kultury i społeczności. Inne ich, zdaniem negatywne aspekty, to długie dojazdy do pracy, kult kultury samochodowej i tendencja do otaczającej ich szarzyzny. Mając te rozważania na uwadze, znalezienie przedmieść, które czerpią z pozytywnych aspektów i unikają negatywnych, jest kluczem do udanego zakupu. Jakich trendów powinien szukać nabywca domu lub inwestor polujący na idealne przedmieście? Oto typowe wskaźniki dobrej oferty. Coraz bardziej popularne stają się przedmieścia wewnętrzne, często tuż poza granicami dużych miast, zwłaszcza gdy mają dostęp do transportu publicznego, łączącego je z miastem. Miasteczka podmiejskie wydają się odzwierciedlać wiele cech miast znajdujących się tuż obok nich, w tym często ożywienie ich własnych przestrzeni śródmiejskich, mające na celu skierowanie handlu do własnych podmiejskich centrów. Przedmieścia, które wzorują się na kulturze miejskiej są również gotowe na przyciągnięcie twórczej części sektora przemysłowego, młodych profesjonalistów i emerytów pokolenia boomers, czyli wyżu demograficznego, dzięki czemu stanowią one bezpieczną inwestycję w nieruchomości. Trudniejsza jest ocena wartości inwestycji w bardziej odległych przedmieściach. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy miasto posiada scentralizowaną przestrzeń komercyjną, czy też jest może uzależnione przede wszystkim od centrów handlowych i sklepów wielkogabarytowych. Mieszane centra mieszkaniowo-komercyjne są znakiem, że miasto kieruje się ku przedmieściom o modelu rozwojowym. Należy uważać na miejscowości, w których handel bardzo skupia się na tzw. parkach biurowych. Czego należy unikać? Wszystkiego, co wiąże się z rozprzestrzenianiem i niekończącymi się parkingami wszystkiego, co zakłada rozwój zabudowy szeregowej dla lokalnego zdrowia gospodarczego. Wszelkich peryferii, które są uzależnione od najbliższego miasta w zakresie bazy ekonomicznej i poczucia tożsamości. Duże rezydencje są niepopularne wśród młodszego pokolenia, które chce mieszkać w mniejszych i tańszych domach, a także wśród pokolenia boomersów, którzy chcą prostoty. Pomimo faktu, że trendy kulturowe ulegają zmianom, Specjaliści inwestycyjni sugerują podążanie za tym, co interesuje pokolenie milenium i Boomers i unikanie tego, czym nie są one zainteresowane. Rynek nieruchomości pełen jest pułapek, w które łatwo można wpaść sprzedając dom lub mieszkanie. Jak wycenić dom, aby nie stracić?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 Skąd weźmiemy pieniądze na spłatę dwóch pożyczek? Trzeba było pomyśleć, zanim podpisałeś umowę z tym pseudoagentem na sprzedaż naszego domu za połowę komisowej! Ale on był najtańszy! Ile razy ci mówiłam, że profesjonalisty nie można kupić na wyprzedaży? Teraz ja się tym zajmę. Kochanie, to komu powierzysz sprzedaż naszego domu? Jak to komu? Tom Dudziński i jego 35 współpracowników są najlepsi na rynku. Mam tu telefon: 847-647-4000. Od 9 rano do 9 wieczorem. Illinois Star Realtors: 847-647-4000.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 che sarà canta insieme a me Nie się do Kiedy? Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze oferty. Czas na najnowsze oferty z Biura Sprzedaży Nieruchomości Illinois Star Realtors.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 Duży murowany bungalow, trzy sypialnie, dwie łazienki, garaż na jeden samochód, cena wywoławcza to jedyne 145 tysięcy. Harwood Heights, duży murowany bungalow, trzy sypialnie, dwie łazienki, garaż na jeden samochód, cena wywoławcza to jedyne 145 tysięcy. Kolejna propozycja z miejscowości Harwood Heights, nowo zgłoszony do sprzedaży, Trzy sypialniowy dom z garażem, cena wywoławcza to jedyne 199 tysięcy. Propozycja kolejna to miejscowość Niles. Śliczne pięciopokojowe kondominium, dwie duże sypialnie, dwie pełne łazienki, prywatny parking na dwa samochody, cena wywoławcza 135 tysięcy. Displays: nowe na rynku dwusypialniowy dom z jedną łazienką i garażem na dwa samochody. Cena wywoławcza to jedyne 195 tysięcy. Chicago, okolica Edison i Oak Park. Duży, dwuapartamentowy budynek. Główne mieszkanie jest trzysypialniowe, osobna jadalnia, dębowe podłogi. Mieszkanie na piętrze jest po kapitalnym remoncie. Dom stoi na dużej działce, garaż na dwa samochody z dodatkowym miejscem na parkowanie wena kontraktorskiego. Cena do uzgodnienia. The duży murowany trzysypialniowy townhouse po kapitalnym remoncie. Dwie pełne łazienki, prywatny parking. Cena wywoławcza to jedyne 170 tysięcy. Mount Prospect, olbrzymi murowany parterowy dom w dzielnicy Country Club. Trzy sypialnie. Dwie nowe łazienki. Nowa kuchnia, dębowe podłogi. Pełny wykończony basement z pokojem rekreacyjnym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 pieszy dystans do Centrum Mount Prospect, parków miejskich, biblioteki i stacji metra. Jeden z najlepszych dystryktów szkolnych w okolicach Chicago. Dom wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży. The Plains, murowany, dwusypialniowy dom parterowy, jedna łazienka, garaż na dwa samochody, cena wywoławcza to jedyne 180 tysięcy. Szczegółowe informacje dostępne są w internecie pod adresem posiadłość.com. Lub możecie Państwo dzwonić bezpośrednio na polskojęzyczną linię telefoniczną czynną 24 godziny na dobę 847-647-4000. Zapamiętaj ten adres, zapamiętaj ten numer 847 647 400 0, lub w internecie pod adresem posiadłość.com. Jeśli telefon jest zajęty, prosimy Państwa o pozostawienie krótkiej wiadomości imienia, nazwiska i numeru telefonu. Prosimy o powtórzenie numeru telefonu dwukrotnie 847 647 4000 847 647 4000 I've been lonely late too long.